Rozdział ósmy Godzina absolutnej szczerości. Agata wypiła kieliszek wina duszkiem, licząc, że doda jej odwagi lub przynajmniej pozwoli zebrać myśli. Pierwszym jej odruchem było milczenie, jakby mogła wszystko ukryć, zakopać sekret głęboko, choć mleko już dawno się wylało. Jakby to, co miała wyznać, Wciąż było czymś wstydliwym, dowodem jej porażki, niedoskonałości, wybrakowania. Jakby te dwa lata terapii i osiem lat przepracowywania małżeństwa z Aleksandrem nie wystarczyły, bo porzuciła ten schemat myślenia, a jednak gdzieś głęboko, na samym dnie duszy, wstyd wciąż się tlił. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że nie wyjawiła prawdy dwóm najbliższym osobom? Przyjaciółkom, z którymi dzieliła niemal wszystko. Myśli, uczucia, życie. Wszystko poza tym jednym, zamkniętym na klucz pokojem. Jakby była sinobrodym ze swoją mroczną tajemnicą. Teraz jednak drzwi tego tajnego schowka zostały wyważone a ona musiała wszystko wyjaśnić. Miała nadzieję, że na końcu nie straci zaufania ani szacunku przyjaciółek. Nie, nie wierzyła, że mogłyby ją odrzucić, ponieważ miała fatalne małżeństwo z okropnym człowiekiem, ale to, że przez tyle lat ukrywała prawdę, mogło je zaboleć do żywego. Czy na świecie było w ogóle dość wina, by taka rozmowa mogła pójść łatwo? Wątpliwe! Ale milczenie nie wchodziło już w grę. Nie teraz, gdy jej dwa światy, ten tajny i ten, którego dziewczyny były częścią, zderzyły się brutalnie. Zresztą gracje nie pozwoliłyby jej milczeć. Były na to zbyt uparte, a ich troska zbyt szczera. Oczywiście nie torturowały jej... Nie wbijały szpilek pod paznokcie, nie ustawiły ostrej lampy na wprost oczu, nie, preferowały subtelniejsze metody. Nie mówiły nic, nie naciskały, po prostu patrzyły na nią z tym niepokojem charakterystycznym dla kobiet, które gdy kogoś prawdziwie kochają i prawdziwie się o niego martwią, są gotowe walczyć dla niego z całym światem. Zaprowadziły ją do sypialni, nalały kieliszek wina, po czym usiadły, czekając cierpliwie. Ufne, godne zaufania, W bliskości, którą budowały przez lata wspólnych zwierzeń, wspierania się i dzielenia przeciwnościami. Zasługiwały na szczerość, tylko Agata za nic w świecie nie wiedziała, od czego zacząć. Jak opowiedzieć im o kobiecie, której nigdy nie poznały? O osobie, którą była kiedyś, Wtedy, gdy wyszła za Aleksandra. Bez zrozumienia tamtej Agaty nie mogły pojąć, jak to wszystko się zapętliło. Może właśnie dlatego nie mówiła im wcześniej. Nie dlatego, że wstydziła się samego małżeństwa z człowiekiem, który zrujnował jej życie. Wstydziła się tej kobiety, którą była słabej, łatwej do zmanipulowania, desperacko spragnionej miłości. Znały ją w jej najlepszej wersji. Teraz musiała pokazać im tę najgorszą, żałosną, naiwną dziewczynę, która wpadła w pułapkę. Jak daleko powinna się cofnąć do pierwszych dni ich związku, do małżeństwa, separacji, rozwodu? Gdzie leżał prawdziwy początek tej katastrofy? Sączyła wino, próbując znaleźć w sobie narrację, która pomoże jej wszystko wyjaśnić. Nie tylko piekło małżeństwa i rozwodu, lecz także to dlaczego przez tyle lat trzymała to przed przyjaciółkami w tajemnicy. Bała się, że je zrani, że po tym wszystkim nie będzie już jedną z gracji, że straci najważniejszą relację swojego życia, a jeśli tak się stanie, nie będzie mogła ich za to winić. W głowie Agaty myśli galopowały, jedna goniła drugą, a Zuza i Nina siedziały obok w absolutnym milczeniu. Pierwsza pękła Zuza. – Jesteś w ciąży? – rzuciła, nie wytrzymując napięcia. Agata zamrugała zaskoczona, a potem wybuchnęła śmiechem gwałtownym, niekontrolowanym, jakby coś w niej wreszcie pękło, jak balon napompowany do granic możliwości. – Skąd ci to przyszło do głowy? – wykrztusiła w końcu, wycierając łzy z policzków. Zuza uniosła brew i zaczęła wyliczać na palcach. – Zwymiotowałaś na widok trupa. Albo cię podmienili obcy, albo jesteś w ciąży. W pierwszym przypadku musimy odbić prawdziwą Agatę z rąk kosmitów. W drugim będziemy ciotkami i damy sobie radę. Tylko ostrzegam, ja się do zmiany pieluch nie nadaję, ale mogę rozpieszczać bez opamiętania. Agata pokręciła głową, jakby chciała odegnać absurd tej sytuacji. Nie jestem w ciąży i nie reagowałabym tak na zwykłego trupa, powiedziała w końcu wciąż lekko zdyszana od śmiechu. Czyli ten był niezwykły? zapytała z zainteresowaniem Nina, unosząc brwi. Znałaś go, domyśliła się Zuza. Agata westchnęła ciężko i odstawiła kieliszek na stolik, żebym tylko znała. Wyszłam za tego za mąż i pozwoliłam mu się przeczołgać przez piekło. Od ośmiu lat próbowałam zamknąć ten rozdział, ale współautor nie chciał współpracować. Powiedziała z goryczą, krzywiąc się na samo wspomnienie. O kurwa! Wyrwało się Ninie, której szczerość czasem wyprzedzała myśli. Lepiej bym tego nie ujęła, przyznała Agata, a kącik ust drgnął jej w gorzkim półuśmiechu. uśmiechu. Zuza spojrzała na nią z niepokojem. Czekaj, czekaj, ale on zginął koło naszego domu. To źle wygląda, zauważyła. No, nie najlepiej zgodziła się Agata, z rezygnowanym gestem poprawiając włosy. Będziesz główną podejrzaną, dotarło do Niny, której głos podskoczył o oktawę. Nie posuwałabym się aż tak daleko, zaprotestowała Agata, choć jej ton zdradzał, że sama nie była o tym przekonana. Skarbie, znasz statystyki. Policja w pierwszej kolejności podejrzewa żonę lub męża przypomniała Zuza, a w jej głosie pojawiła się nuta powagi. Agata skinęła głową. Przy odrobinie szczęścia mam alibi na czas jego śmierci, ale przyznaję, nie wygląda to dobrze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę naszą historię i fakt, że zginął akurat w ustce i to pod naszym adresem, którego nie powinien znać. Może po prostu wszystko nam opowiesz? Zaproponowała Nina i sięgnęła, by uścisnąć jej rękę. Zuza dolała tymczasem wina do kieliszka, jakby przeczuwała, że historia będzie długa. Chyba nie mam wyjścia, prawda? Agata przymknęła powieki i wzięła głęboki oddech, a potem zaczęła mówić. Od początku, bo nie widziała innego sposobu. Zaczęła od młodej, ambitnej starzystki w sekretariacie prokuratury rejonowej Która wpadła w oko osiem lat starszemu, charyzmatycznemu prokuratorowi Opisała ich szybki romans, w którym przez trzy miesiące czuła się jak najbardziej kochana i adorowana dziewczyna na świecie Love bombing, mruknęła Zuza z przekąsem Z perspektywy czasu, zapewne Zgodziła się Agata z lekkim uśmiechem ale wtedy miałam dwadzieścia dwa lata, byłam gówniarą bez doświadczenia, a on miał opinię. kasanowe. Kilka starszych dziewczyn mnie ostrzegało, ale ja już wsiąkłam na amen i nie dałam sobie przemówić do rozsądku. Nie wierzyłam zresztą, że to coś więcej niż przelotny romans. Myślałam, że wkrótce się mną znudzi. Chciałam tylko przeżyć przygodę. – Nie dziwię się, że się nie znudził. Przecież jesteś wspaniała! – powiedziała Nina lojalnie. Agata pokręciła głową. Wtedy nie byłam. Byłam myszowata, zahukana. Przyjechałam z małego miasteczka na studia do Warszawy i nie potrafiłam się tam odnaleźć. Nie miałam znajomych, nie imprezowałam. Tylko się uczyłam, bo panicznie bałam się porażki. A staż w prokuraturze załatwiła mi promotorka. Byłam łatwym celem, powiedziała gorzko. Nie dojrzała, z kompleksami. Idealna do manipulacji. A jednak coś w tobie zobaczył zauważyła Zuza, choć jej Tom sugerował, że nie wierzy w romantyczne intencje Aleksandra. Owszem, byłam wystarczająco młoda i naiwna, żeby dało się mnie ukształtować, przyznała Agata cicho. Chyba się przeliczył, stwierdziła Zuza, patrząc na nią z szacunkiem. Agata, którą znała, była kobietą o kręgosłupie ze stali. Agata westchnęła. Nie od razu. Musiałam dorosnąć do tego nieposłuszeństwa. Na początku chciałam tylko go zadowolić, by nie żałował, że wybrał mnie, a nie jedną z tych pięknych, pewnych siebie pracowniczek, które stale na niego zerkały. Och kochana, Nina ścisnęła mocno jej dłoń. To już przeszłość, ucięła Agata. Małżeństwo, mówiąc delikatnie, nie było udane. Choć. Zanim zapytacie. Nie bił mnie. Nie musiał, prawda? Skwitowała Zuza chłodno. Agata skinęła głową. Nie musiał. Ale naprawdę nie mamy tyle wina, by opowiedzieć o kolejnych dziewięciu latach. Powiem tylko tyle, że. Urwała na chwilę, upiłały gwina i przeszła do lepszej części tej historii. Uratowało mnie pisanie. Napisałam pierwszą powieść, potem drugą. Kolejną. Aleksander traktował to jako hobby. Wolał, żebym siedziała w domu i waliła w klawisze, niż miała jakiekolwiek życie towarzyskie. Kiedy trzecia książka zaczęła się sprzedawać, poczułam, że jest nadzieja. Pisałam jeszcze więcej. Widziałam w tym przepustkę z więzienia. Nie zauważył, że zarabiasz na książkach? Zapytała Zuza. Agata parsknęła śmiechem. To jest być może najlepsze w tej całej historii. – Kiedy się pobieraliśmy, ja nie miałam nic. On miał mieszkanie, kupę forsy i pensję kilka razy wyższą od mojej. – Kazał ci podpisać intercyzę? – domyślała się Nina i aż klasnęła. – A jakże? Z kompletną rozdzielnością majątkową, żebym sobie czasem nie roiła, że w razie rozwodu cokolwiek dostanę. Nigdy nie dopisał mnie do księgi wieczystej swojego mieszkania, nie miałam dostępu do jego konta, połowę kosztów utrzymania wpłacałam na osobne konto, które założył specjalnie w tym celu. Był tak skupiony na ochronie własnych pieniędzy, że nawet nie pomyślał, że przyjdzie moment, kiedy na tym skorzystam. Doskonały twist. Nie mógł przewidzieć, że zostaniesz autorką bestsellerów i zarobisz miliony, skwitowała Zuza z satysfakcją. Agata uśmiechnęła się. Nie było dnia, by nie doceniała tego, co dało jej pisanie. Nie była milionerką. Na mieszkaniu wciąż ciążył spory kredyt hipoteczny, ale radziła sobie dobrze. Lepiej niż kiedykolwiek mogła się spodziewać. Osiem lat temu kupiłam mieszkanko na Żoliborzu. Małe, do remontu i z mało atrakcyjnym widokiem, ale było moje. No i banku. Na kolejne dwadzieścia lat Gdy Aleksander wyjechał na kilkudniową delegację Spakowałam się Przeniosłam pod nowy adres I złożyłam wniosek o separację Czemu nie o rozwód? Zapytała Zuza Po konsultacji z prawniczką doszłam do wniosku Że rozwodu z miejsca nie zaakceptuję I miałam rację Separacja brzmiała jak coś odwracalnego Był przekonany, że sobie nie poradzę że wrócę z podkulonym ogonem, gdy mi przejdzie małżeński bunt. Dostałam orzeczenie. Poszło szybko. Z rozdzielnością majątkową, bez konieczności dzielenia mieszkania, bez dzieci ani alimentów. Rozsądnie, przyznała Nina. Ale pewnie i tak chciałaś się rozwieść. No ba, próbuję niezmiennie, od czterech lat i siedmiu miesięcy – Aleksander zna system dość dobrze, by grać nim jak w rozbieranego pokera. Do tego ma znaczone karty. Przecież to nie może trwać wiecznie. Ktoś w końcu musi się zorientować. Co ty wyprawia i dać ci wolność? Stwierdziła Zuza. Najwyraźniej wreszcie byłam bliska celu. Już witałam się z Gąską. Agata opowiedziała im o porannym spotkaniu z mecenas Lidią Stawicką i zbliżającej się rozprawie rozwodowej, która miała szansę być... Tą ostatnią, na której nieboszczyk się nie zjawi, zauważyła Zuza przytomnie. Chwila triumfu nie będzie mi dana, westchnęła Agata. Nie rozumiem, czemu nam o tym nie powiedziałaś? Czemu kisiłaś to w sobie jak ogórki w piwnicy? Rzuciła Nina z wyrzutem. Bo... Próbowałam zbudować sobie z wami życie bez wiszącego nad nim gargulca. Te telefony, które w kółko odbierałaś, to nie byli telemarketerzy, prawda? Domyśliła się Nina. Nękał mnie. Konsekwentnie. Od lat. Zablokowałam chyba setkę numerów. Włamał mi się do mieszkania tylko po to, żeby je zdemolować. Zaserwował mi niezliczone kontrole, skarbowe i inne. Nawet sanepit na mnie napuścił, by mnie ośmieszyć. Wysyłał anonimy do wydawnictw i organizatorów imprez, do mediów. Był kreatywny i nigdy mu się nie nudziło. Te tygodnie w Ustce to był najspokojniejszy czas od lat. Nie chciałam, żeby skaził to miejsce. I nadal nie wiem, jak właściwie tu trafił. Może... – Zatrudnił prywatnego detektywa? – zgadywała Nina. – Niewykluczone – przyznała Agata. Zuza potarła czoło i powiedziała – Agata, chyba wiem. Jest jedno miejsce, gdzie informowałyśmy, że w tym czasie będziesz w ustce. – Ogłoszenie o konkursie! – krzyknęła Nina. – Cholera! – jęknęła Agata. Na pewno ustawił Google Alert, a kilka portali podchwyciło informacje o kursie. Nie podałyśmy dokładnego adresu, ale napisałyśmy, że kurs odbywa się tutaj. Słuchajcie, a jeśli on się zgłosił? Przecież nie sprawdzałyśmy danych osobowych. Mógł się zgłosić pod pseudonimem, a my mogłyśmy go nieświadomie przyjąć na kurs. Wyrzuciła z siebie Zuza. Musiałby napisać coś dostatecznie dobrego, żeby przejść weryfikację. Nie sprawdzamy dowodów osobistych, ale teksty czytamy dokładnie, zaoponowała Agata. Mógł komuś zapłacić za napisanie czegoś, co przejdzie. Mógł ukraść czyjś tekst z internetu. Trzeba będzie przepuszczać wszystkie zgłoszenia przez program antyplagiatowy, zauważyła Zuza przytomnie. O ile ktoś się jeszcze zgłosi, powiedziała Nina ze smutkiem. Jeśli śledztwo będzie się wlokło, a nad Agatą i domem zawiśnie czarna chmura infami, to nie wiem, czy możemy z czystym sumieniem sprowadzić tutaj kursantów. Nie wiem, czy ktokolwiek zechce uczestniczyć w takim kursie, zwłaszcza w tym miejscu. A tych, których taka informacja by zachęciła, lepiej nie zapraszać pod nasz dach, przyznała Agata z niechętnym westchnieniem. Przez chwilę milczały, zastanawiając się nad implikacjami całego bałaganu. – No dobra, wiecie, co to oznacza? – zapytała nagle Zuza, unosząc kieliszek. Agata i Nina spojrzały na nią zdezorientowane, a ona oświadczyła triumfalnie. – To proste. Musimy rozwikłać tę sprawę. Szybko, schludnie. Najlepiej zanim zaczną się medialne spekulacje. Jeśli nie będzie gniła tygodniami, smród będzie mniejszy. Straszewicz pozwoli nam się zbliżyć choćby na krok do tego śledztwa? Zapytała sceptycznie Agata. Jeśli jest rozsądny, a jest, to tak. Jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co się wplątał. Jak tylko ustalą tożsamość ofiary, sprawa wybuchnie. Prokurator z Warszawy ginie pod domem żony znanej autorki kryminałów, z którą był w wieloletnim konflikcie. To polityczne i medialne. Bagno. Jeśli Straszewicz ma instynkt samozachowawczy, będzie chciał mieć nas po swojej stronie, zanim to wszystko wybuchnie mu w twarz. Agata musiała przyznać zuzie rację. Wszystko, co wiedziała o wymiarze sprawiedliwości, pozwalało przewidzieć, że najpopularniejsza narracja osadzi ją w roli podejrzanej. Nawet w udanych małżeństwach, gdy dochodzi do morderstwa, statystyka jest przeciwko temu, kto przeżył. A wasz związek był na tyle. hm. kiepski, że morderstwo może się wpisywać w naturalny ciąg wydarzeń. Gdy media zaczną pytać znajomych i prawników, wypijesz szambo. Za to Agata ceniła Zuzę. W sytuacji kryzysowej potrafiła myśleć chłodno i nie wahała się powiedzieć brutalnej prawdy. Muszę porozmawiać ze Straszewiczem powiedziała cicho. No, raczej. – I musisz go przeciągnąć na swoją stronę, zanim mu się wyklują w łepetnie jakieś głupie pomysły – dodała Nina. Na samą myśl, że jej przyszłość może zależeć od zdrowego rozsądku wąsacza o jastrzębim spojrzeniu, Agata poczuła, jak migrena zaczyna podnosić łeb. Była przeklęta. Bez dwóch zdań.